serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek jest prosto z terenu, prosto na żywo. Zatem ze mną jest Patuś, moja pierwsza żona. I, e, jej oddam głos i zapytam się jej, gdzie jesteśmy. Cześć, jesteśmy w szałasie. E, pogoda jest nijaka, więc właściwie e, spacer jest na siłę. Ale mimo wszystko jest bardzo fajnie. No, ale nadal, nadal nie powiedziałeś, gdzie dokładnie jesteśmy. Bo nadal nie wiem, gdzie my jesteśmy. To ja może powiem, jesteśmy w Tatrach. To wiedziałaś? To wiedziałam. Tak, jesteśmy w Tatrach na zielonym szlaku, tuż u podnóża Kopieńca. Zostało nam 15 minut na szczyt, ale tak mrzy i w związku z tym wypoczywamy w szałasie, gdzie są tylko dwa pieńki do siedzenia i tak sobie siedzimy na tych pieńkach. Górale już dawno poszli z owcami. Nawet psów nie ma. Nic nie ma, jesteśmy tylko my. I dwa szałasy. A jeszcze deszcz jest, chociaż momentami podobno pada prawie śnieg. Tak przynajmniej wnioskuje Patrycja po moich włosach. Jaka jest temperatura? 10 stopni będzie. No, myślę, że jest. A wiesz, na jakie jesteśmy w wysokości? No jeszcze nie, ale się pewnie zaraz dowiem. No, kopieniec ma chyba 1310, więc strzelam, że jesteśmy na jakieś 1250. Może być. No i za 15 minut mamy być na 1310. Będziemy. A wejdziesz? Wejdę. No dobrze. Co powiesz, co robiliśmy rano? Do południa byliśmy na Termach, w Białce, to trzeba jest, nie, w szaflarach. w szaflarach. W Szaflarach. I było przemagicznie, ponieważ było bardzo mało osób i padał deszcz, co dla mnie to jest w ogóle very fun. Uwielbiam być na basenie, e, gdzie, nie ma, gdzie jest otwarta przestrzeń i pada deszcz. I jest tak wszystko zamglone. Jest fantastycznie. A z czym ci się to kojarzy? Z Islandią oczywiście. A nie uważasz, że powinien śnieg padać? No powinien, to by już był pełnia na szczęście. No, a może powiesz coś o cenach? Co sądzisz o cenach do polskich warunków? Ceny, są, isl ceny są islandzkie. <laughs> Jedna godzina to 20 zł. Bilet normalny Dwie i pół godziny to 38 zł, ale bilet całodzienny to 60, więc właściwie jak już coś, to opłaca się wziąć bilet całodzienny. Niestety stać nas tylko było na jedną godzinę, ale i tak Islandia się przypomniała. Za, teraz mamy plan, żeby zobaczyć następną, nas, następne termy, może w niedzielę. W Białorusi Tak. A może pamiętasz, jaki, ile kosztował wstęp na Islandii na basen? 400 koron. 400 koron to było razy dwa, to by było 800 Czyli to wstęp na basen kosztował no 8 zł, tak, 8 zł. A zarabiało się nie 400 koron na godzinę, tylko... Tylko 1000. tysiąca. I wstęp na basen był nie na godzinę, tylko na wstęp. Tak. Siedział się, jak się chciało, ale generalnie kończyło się po półtorej godziny. No tak, no bo ja tylko raz pobiłem rekord, byłem 3,5 godziny, ale było idealne słońce i leżyliśmy sobie w basenie po pępek. Dziecięcy w basenie dziecięcym, tak, było bardzo sympatycznie i się oparaliśmy wtedy. No ale po pół godzinach schudłem kilogram. No. Może być. Dobrze, to chyba będziemy kończyć tym przydługim wstępem. Następne wejście, o ile nie zapomnę, może być na szczycie. Tak. Będziemy opisywać jak, wtedy, co jak widać. Jak to będziemy. I, I będziemy opisywać, co widać. W związku z tym, że pada deszcz, to będzie widać wszystko. Ale tak by się trochę przyjaśniało. Wydaje ci się. Jesteśmy już na górze Wejście nie trwało 15 minut I wcale nie jesteśmy na, kopień, na kopcu Tylko na kopieńcu wielkim Takie drobne przejęzyczenie Patka Została mocno w tyle Idziesz? Idę. Coś tam jęczy, że idzie Ale zostało jeszcze jej metrów Także jestem sam na szczycie Właśnie chmura się przez szczyt przetoczyła Widać Zakopane a nawet nie zakopane, tylko chyba za Sichle. Jakieś inne dziury, do tego jeszcze termy. Termy te w Białce taczańskiej, A co w drugą stronę widać? No tak siąpi, nie siąpi. Patka na jeziora weszła. Testuje swoje buty. No i co widać? No góry widać, z lewo, prawo, jak się spojrzy, to tylko góry. <głos> Zasadniczo nic nie widać, poza drzewami. I, za chmur, i chmurami fajnie widać takie oznaki jesieni co nie, gdzie nie gdzie. takie są, tam gdzie jest oczywiście coś liściastego bo głównie tutaj widzę świerki to takie plamy żółto czerwone, takie złote taka złota jesień w październiku tak tak, bo już jest październik pierwszy? drugi weekend października nie? drugi, drugi weekend października tak a może powiemy w ogóle jak się tutaj znaleźliśmy? Przyjechaliśmy samochodem. No, to prawda, przyjechaliśmy samochodem naszym mobilem, tym samym, którym przyjechaliśmy z Islandii. Także nasz, nasz samochód jest światowy, jeździł po całej Europie, nawet pod granicę z Finlandią dojechał, ale nie w czym rzecz. Udało mi się przypadkiem znaleźć super opcję na gruperze. Nie? No, gruper, także dwa, dwa noclegi. Dla dwóch osób w pokoju z łazienką za 140 zł, a w sumie to za 39. No jedyny problem był taki, że jak to kupiłem zaraz rano o 8. To ciężko było się dozwolić, żeby zare zarezerwować jakiś weekend logiczny. Mnie się udało tak, jak chciałem, naszym rodzicom się nie udało tak, jak chcieli. I muszę jechać w listopadzie. Zobaczymy, jak im będzie jak im to wyjdzie, jaka będzie pogoda, może już będzie śnieg. A w ogóle jak jechaliśmy już Zakopanego, to było widać przez moment dłuższy całą Granior Lejperci. No i śniegiem sypnęło, musiało dzisiaj sypnąć w nocy, bo wczoraj jeszcze była tutaj piękna pogoda, słońce świeciło. O, znowu nas chmura atakuje, widać to. widać jak chmura do, do nas podchodzi. Ale widać, że się wypogadza, nie? No to wydaje Ale po czym wnioskujesz? Ale miasto w dole widać. No tak. To jest tak, że jak widać Giewont, to znaczy, że będzie padać, a jak nie widać, to znaczy, że już pada. Ja nie widzę tu. Czyli już pada? Pada. A I tak Ale to już wiedziałam na dole, nie musiałam na górę wchodzić. Tak właśnie lepiej przepowiadają pogodę. Ale co stąd widać generalnie? Co widać z kopieńca Wielkiego? Widać całą grę Orlej Perci, której my niestety nie widzimy widać Kasprowy, z tego co pamiętam, bo tu kiedyś byłem ale nie widać Tak, o, widać, widać Nosal, nawet w tym momencie widać prawie Nosal bo tam jest polana taka i tam, tam na górę jakąś tą ścieżką się wchodzi na przełęcz pod Nosalem i tam jest Nosal jeszcze widać Kasprowy wierch, rzecz jasna i być może, że Giewont też widać, ale głowy nie dam, bo nie pamiętam Byłem tutaj kupę lat temu a no i najważniejsza rzecz mam super fajne czerwone buty mam, że idziemy po mojej kozaki. Nie, no ale wierzę o kozaka, znaczy o butach, e, tak. Mam nowe buty, są piękne, czerwone. E, naprawdę. Chyba to będzie w ogóle zdjęcie do podcastu. Ej, nie deptaj no, no, nie mi. Deptanę. Nie deptaj mi. Dziadzie Mały Ty. Kurdupelku. O, już chmura sobie poszła, już jest jaśniej. Już, już mi ten y, y, y, prze. Przeszła z, z, z oczu mgła, także widzę bardziej ostro. Patka idzie i my też idziemy. A czemu idziemy? Bo idziemy. Patka idzie na krupówki, bo patka jest taka krupówka mała. I to na tych krupówkach będzie? z <grym> Ale po co ci tam wyjdzie? Po kozaki. A czemu nie kupiłaś u nas w, w mieścinie? mi daje za późno wypłatę i nie mogłam sklepu zamknąć. <grym> żeby wyjść. Mój Boże. To, idziemy? No, idziemy. To super. Biegnij biaj się z parasolkę, a otworzy skacz. <grym> No to, no, no Nie, to następne wejście może na krupówka. Dobrze. Tak? Dobrze. Dobrze. No to teraz jakaś muzyczka. Jesteśmy już na krupówkach. No i jak tam twoje wymarzone buty, Patka? Nie ma. Dlaczego? Nie podoba mi się ten urlop. Dlaczego? Bo nie ma butów w, w Zakopanym. Ale jak to się stało? Ja też nie wiem. Tak Takżeśmy gnali, pędzi tu w ogóle nie mają i nie wiedzą o co chodzi. A jak konkurencja w Zakopanym? To dupy. Kiepska obsługa, brak serwisu, brudno, brak dołożeń. No ale nie uważasz, że brak serwisu jest spowodowany tym, że tutaj klient jest jednorazowy? Myślę, że brak serwisu przekłada się na ilość produktów na paragonie. Nie rozumiem. Jeśli pomagasz klientowi wybrać coś, zawsze bierze, bierze, bierze więcej. Aha. Czyli rozumiem, że jak podchodzę i sam sobie coś znajdę, jedną rzecz, ale wszyscy mają mnie w dupie, to kupuję tylko jedną rzecz, a jakby mi ktoś zainteresował czymś i polecił ktoś jeszcze, to bym kupił dwie albo trzy rzeczy. Dokładnie. No dobrze. No do pogoda? Jest strasznie zimno. A ja mam gorączkę i piję kawę mrożoną. Tak, ale idziesz, idziesz jutro na lomperci? No ba. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli pójdę sobie pewnie sam, a Patka zostanie w pokoju? Nie. Będziesz sobie leżała przed telewizorem. Komputerem. Do mi komputer i idź. Ale nie mamy komputera? Mamy. Muszę sprawdzić maila. Przepraszam za takie wtrącenie. <śmiech> ale potem jest takie zimne zięce. Jeszcze kawę mrożoną piję. <śmiech> To może imieniem Kawa. Dziękuję. Pociechy z męża. Tego pierwszego jedynego. Jak ma być taka pociechaj, taki dwumiesięczny poślizg, aż się boję co nam idzie pod choinkę. Jak to co, na Wielka Noc zostaniesz buty? Buty? Pod choinkę na Wielka nos. Ale buty? No te które sobie chciałaś dzisiaj. Nie, nie, nie. Ja sobie kupię w poniedziałek. Ale gdzie? będzie 15 po 14 w Galerii Rajskiej. Pogoda brzydka, ale humory dopisują. No tak, tak. Chociaż jak dzisiaj padka wstała, 7 rano to była zła. Dlaczego? Bo mnie mąż poszturchiwał. Aha, no dobrze. E, siedzimy sobie teraz w jakiejś kawiarni. E, zjedliśmy gofry za 5 złotych sztuka. Z bitą śmietaną tylko. A w domu robię lepsze, nie? Dużo lepsze. Jest z najlepszym dżemem mamy. Nie ma jak dżem mamy. Tak, i, i, i siedzimy i leci sobie jaka ta melodia w tle i, i jakieś dziecko jeszcze krzyczy. Chyba, chyba tyle, co nie? No, chyba tyle. Na tym wejściu tyle. Witam serdecznie z dnia następnego. Już jesteśmy na szlaku, ale to, co się wydarzyło Wczorajszego wieczora i nocy jest, jest warte e, wspomnienia, bo zmroziło nam krew w żyłach. A mianowicie, co się stało? Spadł śnieg, pierwszy w październiku. Czyli mamy taką e, klasyczną polską białą jesień, tak? Tak, piękną białą jesień, z tego Polska słynie. A e, Dobrze, a to jest w takim razie, jaka jest pogoda, skoro śnieg spadł? E, niebo jest cudownie bezchmurne. Czyli rozumiem, że wszystko, co było na niebie spadło, tak? Tak, całe niebo spadło. Jest dwa stopnie Celsjusza, są dwa stopnie Celsjusza, ale pogoda przednia. Mordy pisują. Kup, Co zgubiłoś? Właśnie patrz co się rozeciał kijek. Dobra, kijek już naprawiony, więc e, tym razem nie podążamy zielonym szlakiem, tak jak wczoraj, tylko jakim kolorem? Niebieskim. I co to znaczy? To znaczy, że jest dużo niebieskiego koloru na drzewach. Na drzewach jest zielony, patka w sumie to biały. No to, zupełnie to nic nie znaczy, bo kolory, jak wiadomo, na szlakach nic nie oznaczają. Są po prostu kolorami, żeby się nie schodziły takie same kolory w różnych miejscach, dlatego są tak dobrane. A ci, którzy mówią, że kolor jest zależny od trudności, są w błędzie, bo kolor jest zależny od trudności tylko w przypadku szlaków narciarskich, czy nartostrad taki detal. W takim wypadku niebieski było oznaczało, że szlak jest bardzo łatwy. A ten, na który idziemy, wcale nie jest łatwy. Bo wchodzimy na skupniu w upłaz i idziemy na halę gosienicową. Półtorej godziny przed nami. Jak wejdziemy na, e, na ten upłaz cały, to będzie piękny widok na czerwone wierchy, na Giewon od drugiej strony. I chyba jeszcze Orlą Perć będzie widać, ale głowy nie dam. dawno tam nie byłem. No i chyba warte wspomnienia jest to, że bilet do parku narodowego, tatrzańskiego, kosztuje 4 zł normalny. Ale ulgowe też obowiązują. 50% zniżki. I karty ISEKA, które udało nam się nabyć w Luxorze. Ci, którzy nie wiedzą o co chodzi, zapraszam do odcinka o Luksorze z Egiptu. Jeden z pierwszych podcastu. Tam też udało nam się zakupić E, studenckie. Karty, stu, karty studenckie Aiseka i okazuje się, że w Parku Narodowym Tatrzańskim też obowiązuje, chociaż pan nie długo studiował i stwierdził, że chyba jesteśmy studentami. Jest przydał na mulgowy za 2 zł, a nie za 4. Jesteśmy już w stronisku schronisku Murowaniec, no i jest to w sumie moje najbardziej nieulubione schronisko, najbardziej nieulubione. Nie, nie lubię tego schroniska, bo to jest zawsze najwięcej ludzi przychodzi jest taka ciężka rzeźnia, co zresztą widać tutaj na sali. Mam nadzieję, że ich nie słychać. Generalnie trzy, trzy flaszki są otwarte, biją, piją z gwinta, chyba brakuje im szkła jest gruba impreza jest wpół do dwunastej a tutaj niektórzy już leżą pod stołem niektórym e, Coca-Cola pi, pi, pita z gwinta wychodzi nosem a tak, się, tak się pieni chyba jestem radykalnym radykałem jestem w tym wypadku i e, takie, ta, taką hołotę bym e, czym prędzej przegonił e, z tego terenu no a jak się to Tobie podoba? no nie podoba, mi się też taka atmosfera są fajniejsze schroniska szarlotka oczywiście też my musimy stworzyć y, przewodnik po szarlotkach dlaczego? Mm, by pomóc innym <grym> tak, Patka chodzi tylko w górę tak jak mówiłem, po to, żeby y, szarlotkę, y, szarlotkę zjeść no i tutaj właśnie zjadła szarlotka, nie wiem ile 100 gram to było? Chyba tak kosztuje tyle co kilogram cukru czyli 5 zł no i co z tą szarlotką? Chodź tu bliżej kolejna. Która? Oj, ciężko policzyć. Ale ile jeszcze przed nami? Jest piąta, tak? Wydaje mi się, że jesteś w piątym stronisku i piątą jesz. Chyba, że w którym stronisku jadłaś e, dwie, na przykład. E, na, z rodzicami, na Wielkanoc. No właśnie, e, tam gdzie jedliśmy była ciepła. Na ciepło podana tutaj jest, także, że tak powiem, spod lady. Więc była chłodna i trochę obeschnięta, pewnie wczorajsza. No ale całkiem, całkiem. Herbata chyba mi lepsza wyszła niż ta nie? Zgadza się. Teraz właśnie towarzystwo wyszło na papierosa i zaraz to będę liczył. Jest tak, jedna flaszka, pełne piwo z sokiem, jedno wypite piwo, drugie wypite piwo, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme wypite i teraz jeszcze są pełne dwa i zaczęte cztery. Jest już, ogórki są zjedzone, jest, są dwa kieliszki e, i dwie, dwie otwarte flaszki. No, generalnie gruba impreza. Przed dwunastą zaczęli, więc pewnie nigdzie nie pójdą. Co sądzisz o takim zachowaniu? Bo jestem radykałem i chciałbym takich e, wytuc. Jestem całkowicie za. Nie powinni wychodzić w górę. Powinni siedzieć e, na Krupówkach. No ale oni siedzą już w stronisku. Także od najprawdopodobniej naprawdę podobnie I tutaj został śnieg. Bywa. Co? Bywa. Aha, bywa. No dobra. Um, posiedzimy sobie jeszcze trochę. Zaraz dochodzi dwunasta i pójdziemy sobie jeszcze na czarny staw głasienicowy. O, obejrzymy pomnik Karłowicza, który jest po drodze, taka pa, pa, pa, pamiętna, kamień upamiętniający, tak to się nazywa. No i to będzie chyba tyle. Jesteśmy na, na półce. A dokładnie to na półce, gdzie jest czarny staw gąsienicowy. No jak Ci się podoba? Podoba mi się. A co Ci się podoba? Mąż mi się podoba. A, to, to oczywiste To oczywiste, ale tak, żeby się upewnić. No ładnie jest. Fajna z pogoda, mimo że jest, nie, jest, jest ładnie. A, A szkoda... jaka może być temperatura? No nie, no z 1 z 0. No musi być chyba zero albo mniej, bo nie topnieje. No, ale jest przyjemnie. Ale widać, że już się pogoda zmienia, chmury się robią coraz ciemniejsze. No śnieżne. Zgadza się. No i stoimy na, na tej półce. Fajnie, kurde, muszę chyba zrobić zdjęcie, podtrzymaj mam A już aparat No, bywa no, A tobie, Przemku, co się najbardziej podoba? my to nic mi się tu nie podoba A dlaczego, mal kontencie? Nie podoba mi się, bo tutaj jestem, nie wiem, dziesiąty raz No ja pierwszy i pewnie ostatni A dlaczego? Bo jest tyle rzeczy, których nie widziałam Więc pewnie mąż Przemysław zabierze mnie w inne miejsce No niestety, prawdopodobnie tak no. Możesz to ewentualnie przyjść tylko z dzieckiem. No jak mi zrobisz, to przyjdę. Na no jak mi zrobisz, to przyjdę. To się wytnie. <laughs> tak, właśnie fotografowałem, co ja fotografowałem? Kościelec. Fotografowałem kościelec, ponieważ jest w fajnej chmurze i do tego, jeszcze słońce już prześwieca. Jest taki ekstra efekt takiego czegoś. Ciężko stwierdzić, co to jest, ale musicie właśnie teraz wejść na stronę. schodzimy ze stawu i jesteśmy właśnie przy obelisku, chyba obelisk można to nazwać, poświęcony Mieczysławowi Karłowiczowi, który zginął tutaj w lawinie. I co Cię za, zafrapowało w tym obelisku? No Dlaczego tam jest faszystowski znak? Ale czy na pewno to jest faszytowski znak, czy może faszyści sobie go przywłaszczyli? Nie wiem, no ty mi to powinieneś powiedzieć. Ale nie mam pojęcia, ale myślę, że takie taki pokutuje zdanie, że swastyka jest kojarzona z hitlerowcami, a przecież Hitlerowcy ją zakosili jakiejś religii. No, no tak, znak słońca, dobra, idziemy już. No, no, czyli e, e, stereotypy dalej rządzą światele. Nasze ostatnie wejście. Jakoś tak wczoraj wieczorem nic nie nagraliśmy. Dzisiaj jesteśmy już spakowani po śniadanku. Wczoraj była jedna przygoda. Jaka była przygoda wczoraj, Patuś? Wieczorna. Oglądaliśmy Indiana Jonesa. To było bardzo przygodowe. Tak, ale większą przygodą było to, że wody brakło ciepłej. No tak, brakło. Płacę i wymagam, a tu w ciepłej wody nie ma. Ale grupera kupiłaś. To tanie jest. No ale to nie znaczy, że wody trzeba odciąć ale no woda leciała letnia taka no. prawie zimna, że tylko nogi umyłem bo dalej się bałem taka była prawie że z potoku tak. no to była nasza przygoda ostatnia po prostu brakło wody długo się grzała wszyscy naraz się chcieli myć i w związku z tym to była nasza przygoda ostatnia tego dnia. Jak widać nasze wyprawy są emocjonujące uh. twój entuzjazm mnie poniósł no a dzisiaj już jesteśmy po posiadaniu zbieramy się, pogoda jest kijowa, więc y, wsiadamy w samochód i być może się zaczynamy na basenach albo i nie. Ale o tym się już nie, wie, nie dowiecie, bo to są nasze ostatnie sekundy. Na bo to już są ostatnie sekundy nas naszej y, wyprawy, więc tatka sobie już poszła, w ogóle już poszła z, z bagażami, a ja powiem tylko, żebyście słuchali polskich podcastów. Cześć.